To są informacje Polskiego Radia 24. Tylko dwoje nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowało przed prezydentem. Co z pozostałymi? Od tego zaczniemy. To tylko emocje. Szef Mon zabiera głos po słowach Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi wycofaniem USA z NATO. Powiemy też, jak tańsze paliwo kusi Czechów w sytuację przy granicy, obserwuje nasz korespondent. Minęła 14 Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Dwoje złożyło ślubowanie, pozostali i czekają. Chodzi o nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trzy tygodnie temu Sejm uzupełnił sześć wakatów. Co więc z pozostałą czwórką sędziów? Nie ma jeszcze decyzji, słyszymy od szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Wobec tych wątpliwości, a właściwie no, uchybień, poważnych uchybień proceduralnych, uchybień konstytucyjnych, których dopuściła się większość parlamentarna, większość rządowa, no ta sytuacja jest w Kancelarii Prezydenta analizowana analizują oczywiście osobiście pan prezydent, bo tutaj decyzja jest y, głowy państwa. Nie ma decyzji co do pozostałych czterech sędziów, y, osób wybranych na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skoro były błędy, to dlaczego prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów? Zbigniew Bogucki wyjaśniał, że od zaprzysiężenia prezydenta w sierpniu zeszłego roku wygasły kadencje tylko dwóch osób zasiadających w TK. Kancelaria Sejmu od początku utrzymuje, że żadnych błędów proceduralnych nie było, a odciąganie przyjęcia ślubowania politycy koalicji rządzącej oceniali jako polityczną grę prezydenta. Prezydent pogłębia chaos w trybunale i robi to z pełną premedytacją. Tak ruch Karola Nawrockiego oceniała na naszej antenie politologka profesor Danuta Plecka, jak mówiła, prezydent chce przejąć rolę rządu. To wychodzi nam chociażby w chwili, kiedy stara się pouczać rząd, wetuje ustawy mówiąc o tym, że one są niedbale skonstruowane. I do tego teraz wykładamy Trybunał Konstytucyjny, gdzie decyduje, że złożą ślubowanie tylko dwie osoby z wybranych przez Sejm, co jest kompetencją Sejmu i tylko i wyłączną kompetencją Sejmu. To się właśnie wpisuje w taką strategię zmiany konstytucji bez zmiany konstytucji. Sędziowie, którzy złożyli ślubowanie i mogą rozpocząć pracę w Trybunale to Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. To emocje liczę, że przyjdzie moment uspokojenia. Tak minister obrony narodowej ocenia słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA w wywiadzie przyznał, że rozważa wycofanie swojego kraju z NATO. Powód? Brak wsparcia ze strony sojuszników w konflikcie z Iranem. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, mówił Władysław Kosiniak-Kamesz. To jest w naszym interesie, żeby to uspokojenie przyszło. Ale nie ma też potęgi Stanów Zjednoczonych bez NATO. Europa musi robić więcej, szczególnie podczas naszej prezydencji. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph Trump określił sojusz mianem papierowego tygrysa. Skrytykował też państwa NATO za odmowę udziału w operacji odblokowania cieśniny Ormus. W nocy Trump wygłosi orędzie do Amerykanów. Wcześniej mówił, że wojna z Iranem potrwa jeszcze dwa lub trzy tygodnie. Wiele godzin rozmów i nadal nic. Od rana policja negocjuje z napastnikiem, który wtargnął do łódzkiej fabryki. Oddał tam kilka strzałów, ale na szczęście nikogo nie zranił. To były pracownik firmy. Pozostali pracownicy bezpiecznie opuścili zakład pracy. Były policjant, obecnie detektyw Dariusz Korganowski podkreśla, że trudno jest ocenić jak długo potrwają negocjacje. Każde negocjacja wyglądają inaczej. Musimy pamiętać, że no nie wiem z kim mamy do czynienia. Na miejscu jest na pewno zespół negocjatorów. To nie jest jeden negocjator tylko minimum trzech, którzy podejmują działania i na tej kanwie wiedzy, w jakim stanie psychicznym jest ten człowiek, jakie jest podłoże i motyw tego, że on tu się znalazł, negocjacje są w ten, ani inny sposób układane. Z terenu fabryki ewakuowano łącznie około 400 osób. Wciąż nie wiadomo, czym kierował się napastnik, oddając strzały. Na koniec czeskie wizyty w Polsce. Od 60 do nawet 90 groszy za litr oleju napędowego i nawet złotówkę przy, w przypadku benzyny. Tyle mogą zaoszczędzić nasi południowi sąsiedzi tankując w naszym kraju. Mimo znacznej różnicy w cenach na stacji paliw w Bogatyni długich kolejek raczej nie ma. Czesi, z którymi rozmawiał Wojciech Stopba tankują przy okazji przedświątecznych zakupów. Słyszałam o tym w wiadomościach, ale nie przyjechaliśmy w tym celu. Robiliśmy w Polsce zakupy i tylko dotankowujemy. Mam stację paliw pod domem i widzę różnicę w cenie. Tutaj tankuję przy okazji wizyty u lekarza. Przyjeżdżam też po papierosy. Jest na pewno taniej niż w Czechach i jestem przekonana, że ludzie będą przyjeżdżać. Czeski rząd jak dotąd nie interweniował na rynku paliw tak jak zrobił to rząd w Warszawie, ale czeski rząd może to zrobić podczas pilnego posiedzenia zapowiedzianego na jutro. To były informacje Polskiego Radia 24. Zaglądamy na pogodową mapę Polski i widzimy deszczowe chmury, ale tylko gdzie gdzieniegdzie mniej więcej na południowym wschodzie. Od południowej Lubelszczyzny po Małopolskę tam pada deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach sypie śnieg. Temperatura bez rewelacji, tylko 5 stopni na deszczowym Podkarpaciu, 7 stopni pokazują termometry na Śląsku, a na pozostałym obszarze przeważnie od 10 do 13. reklama. Marian, widziałam taki fajny... Nie, nie, nie, nie, nie, kupimy, Barbara. Ale jak to nie? No nie, nie, nie kupimy. Koniec tego kupowania. Ale Marian, ale... ma Aprilis! <ścoughs> kupimy i to taniej w Media Expert. Na przecenach na święta. No a jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i znwarki. Super, niskich cenach. Bo w Media w Carrefourze na Wielkanoc zgarnij 40 zł w e-kuponie. Od 2 do 4 kwietnia wydaj minimum 249 zł, a otrzymany rabat wykorzystaj od 7 do 11 kwietnia przy zakupach za minimum 199 zł. Szczegóły na carrefour.pl. Po reklamie: Autopromocja Kibole pod żyrandole napisał ktoś złośliwie w mediach społecznościowych. Ktoś inny zapytał, ile prawdy w filmach z serii Furioza. A jak Furioza, to o kibicowskich gangach i powiązaniach z polityką. Będę o tym rozmawiał z Marcinem Pietraszewskim, autorem książki Wojny Niebieskie. Więcej niż Kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu, 24. 8 minut po godzinie 14. Sporo mówimy dziś o sytuacji, w, o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Do tego wrócimy za czas jakiś. Teraz jednak czas na sprawy międzynarodowe. Komentarz. Profesor Przemysław Osiewicz, zakład pozaeuropejskich studiów politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, porozmawiamy oczywiście o wojnie amerykańsko-irańskiej, o sytuacji na Bliskim Wschodzie i w cieśninie Ormuz, ale zacznijmy od y, pewnych napięć między Stanami a Europą. Chodzi o NATO, nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniósł się do słów amerykańskiego prezydenta, który znów rozważa opuszczenie Sojuszu północno Atlantyckiego. Szef Mon mówił podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasiące, że Polska musi zabiegać o stabilność NATO. Te słowa Donalda Trumpa najlepiej pokazują w jak trudnym momencie jesteśmy dzisiaj na świecie. Jak bardzo musimy widzieć wektory ponadczasowe, a wektorem ponadczasowym jest budowa silnej, bezpiecznej Polski. Niepodległego, suwerennego państwa, silnego na tyle, żeby budować sojusze, i mieć siłę, żeby chciano z nami te sojusze budować. Nikt nas nie obroni, jak sami nie będziemy w stanie się obronić. Więc mam nadzieję, że w emocjach, które dzisiaj towarzyszą prezydentowi Stanów Zjednoczonych, przyjdzie ten moment uspokojenia. A dlaczego? Bo nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i to jest w naszym interesie, żeby to uspokojenie przyszło. Ale nie ma też potęgi Stanów Zjednoczonych bez NATO. Europa musi robić więcej, szczególnie podczas naszej prezydencji i musi robić dużo więcej, żeby stać się też prawdziwym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego dla Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy kontekst. W wywiadzie dla brytyjskiej prasy Trump określił sojusz północnoatlantycki mianem papierowego tygrysa. Chodzi między innymi o fakt, że państwa NATO nie zechciały wesprzeć Stanów Zjednoczonych w operacji, która miała odblokować cieśninę Ormus. Powiem szczerze, panie profesorze, że nie zazdroszczę i politykom, którzy zajmują się dyplomacją, ale też komentatorom, którzy muszą odnosić się do słów amerykańskiego prezydenta. Jak tego rodzaju wypowiedzi traktować? Przemilczeć uspokajać, odnosić się, nie odnosić się? No, panie dyrektorze, tutaj pełna zgoda i tu niejako pan redaktor wskazał na to, że czeka mnie niełatwe nie, zadanie, nieco karkołomne, ale no, może pan to widzi inaczej. Podejmę się, podejmę się. No, nie, nie, no, myślę, że niestety albo stety, panie dyrektorze, zgadzam się z panem, że komentowanie słów pana prezydenta Donalda Trumpa jest zadaniem co najmniej karkołomnym, i jak to nieraz na przykład mówi pan profesor Bogdan Guralczyk, można w zasadzie komentować te słowa do godziny wypowiedzi, bo one już po godzinie, mogą być nieaktualne. W każdym razie ja myślę, że może spróbuję, panie dyrektorze, nieco uspokajającym tonie, bo wiem, że komentarze są różne. Począwszy od takich, że to śmierć NATO i za chwileczkę nie wiadomo, co się wydarzy. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że te więzy łączące, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, te więzy dyplomatyczne, ale też ekonomiczne, bo one też w dużej mierze warunkują więzy, więzy bezpieczeństwa i tej wspólnoty bezpieczeństwa, one są o wiele mocniejsze niż poszczególne, czy polityki poszczególnych administracji amerykańskich wobec Europy, czy stanowiska poszczególnych państw europejskich wobec Stanów Zjednoczonych. Więc ja wierzę głęboko w to, że ta wspólnota interesów, pewnych wartości jest mocniejsza, aniżeli no, chwilowe napięcia między obecną administracją amerykańską a rządami poszczególnych państw NATO, bo to też tutaj doprecyzujmy, te napięcia nie dotyczą wszystkich państw NATO. Tak naprawdę myślę, że tam czarę goryczy przynajmniej w oczach pana prezydenta Trumpa przychyliła odmowa udzielenia zgody na, na, na przelot samolotów amerykańskich i użyczenie przestrzeni powietrznej przez Francję, tak samo odmówienie od, odmowa zgody na międzylądowanie tych samolotów w drodze do Izraela, we Włoszech wcześniej odmowa ze strony Wielkiej Brytanii, także no, rzeczywiście pasmo takich, no, dosyć dotkliwych, dyplomatycznych, bo nie tyle wojskowych, co dyplomatycznych bardziej porażek administracji Donalda Trumpa i myślę, że no, prezydent wziął to do siebie bardzo osobiście, zresztą nie, nie pierwszy raz stąd te bardzo emocjonalne wypowiedzi ja, panie redaktorze, jestem zdania i wierzę w głęboko w to, że może nie jutro, może za tydzień, dwa, ale usłyszymy z kolei o tym, że nie ma przyszłości bez NATO i, i Stany Zjednoczone chcą być tym fundamentem bezpieczeństwa. Bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby prezydent Trump za jakiś czas coś takiego powiedział. Prezydent Trump zmiennym jest, to prawda, ale wydaje mi się, że przy całej jego zmienności jest jednak pewna stała, mianowicie dość kośliwe, krytyczne, czasem wręcz obraźliwe uwagi pod adresem NATO właśnie. Dlaczego sojusz tak go uwiela, tak go gniecie? No nie wiem czy, nie, znowu nie, nie sądzę, że chodzi o sam sojusz. Myślę, że, to, że tutaj raczej są to kwestie personalne, bo wiadomo, że Donald Trump przywiązuje dużą wagę do relacji, do relacji takich personalnych, osobistych. On raczej postrzega relacje międzynarodowe w kategoriach relacji swoich osobistych z przywódcami poszczególnych albo przywódczyniami albo ważnymi osobami z poszczególnych państw. Także to jest taka personalizacja trochę tych stosunków i w jego przekonaniu, w jego świecie lepsze lub gorsze relacje osobiste przekładają się na lepsze, gorsze relacje międzypaństwowe. No, to nie te czasy, bo jednak mamy zwłaszcza, zwłaszcza w Europie tej dominacji republik, więc to już nie te czasy, to, to, to nie czasy monarchii sprzed 200-300 lat imperiów, gdzie rzeczywiście władca imperium reprezentował tak naprawdę wszystkie interesy państwa, a reszta musiała się podporządkować. I on rzeczywiście był takim no, wyznacznikiem pewnych trendów i nastrojów. No, to nie te czasy, no ale no, prezydent Trump, tak po prostu mówiąc, kolokwialnie już ma, jest bardzo, bardzo wrażliwy. Zresztą to widać też tego, w takich jego relacjach z takimi politykami, których lubi, takich jak na przykład Wiktor Orban. No, bardzo wiele mógłby zrobić Viktor Orban w polityce czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej, co praktycznie nie zostanie zauważone przez Donalda Trumpa, no ale każda pozytywna wypowiedź na jego temat zostanie odnotowana i podnosi, podnosi jego notowania. Także no tutaj te relacje personalne widać dla pana prezydenta są bardzo, bardzo ważne i tak naprawdę decydujące. Dziś w nocy czasu polskiego prezydent Trump ma wygłosić orędzie do narodu, ma przekazać ważne informacje na temat Iranu. Wcześniej i Trump, i sekretarz stanu Marco Rubio twierdzili, że koniec wojny z Iranem, która rozpoczęła się pod koniec lutego, jest czy może być bliski. Czy zdarzyło się coś, co dałoby Amerykanom, administracji amerykańskiej szansę, żeby wyjść z twarzą z całej sytuacji? No i bardzo Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co w, tym, co w tym wystąpieniu prezydenta usłyszymy w nocy z dwóch powodów. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy znaczy możemy tylko spekulować, tak? co, co może Donald Trump, o czym może wspomnieć. Ja zakładam, ale to, to jest spekulacja, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Usłyszymy o tym, że operacja, no, nie wiem czy padnie słowo wojna, ale zbliża się ku końcowi. Tak, że cele został osiągnięte, bo to zresztą w różnych wypowiedziach się pojawiało. Ostatnio Donalda Trumpa, także ten cel, czyli wyeliminowanie irańskiego programu atomowego, to ten cel został już osiągnięty. Drugi cel, zmiana reżimu, bo o tym też ostatnio wspomniał, że jest w kontakcie z nowymi, z nowym, no nie sprecyzował, o jakie osoby chodzi, że jest w kontakcie z nowymi, z nowymi przedstawicielami władz irańskich, nie wiadomo, o kogo chodzi. Strona irańska, tutaj dodajmy, konsekwentnie się od tego odcina. Chociażby wczoraj w wywiadzie Minister Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu raczej bardzo wyraźnie odcinał się i wprost mówił o tym, że żadne negocjacje nie są prowadzone, z wyjątkiem takim, że dostaje osobiste informacje od specjalnego przedstawiciela prezydenta, czyli Witkofa. Natomiast wyraźnie podkreślił, że one nie mają charakteru, czy znaczy inaczej, nie są to propozycje negocjacyjne. To nie są jakieś żądania, czy czy, czy punkty do, do negocjacji i to, to raczej po prostu wymiana informacji, taka techniczna. Także tutaj to naprawdę można, można spekulować. Myślę, że, że w dużej mierze to wystąpienie jest obliczone na użytek wewnętrzny, bardziej niż zewnętrzny. I, I obstawiam, że prezydent raczej odniesie się właśnie do tego, żeby uspokoić nastroje na rynkach, przede wszystkim bo on na to zwraca uwagę, uspokoić nastroje wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, wskazać na to, że cel został osiągnięty, że było warto, było warto ponieść y, tą wysoką cenę za bezpieczeństwo, cel został osiągnięty i wracamy do normalności. Myślę, że raczej będzie to właśnie takie wystąpienie obliczone na, na, na osiągnięcie celów wewnętrznych, uspokojenie nastrojów plus... Y, no, początek odrabiania strat politycznych, no bo w, do, do wyborów połówkowych pół Coraz roku mniej z haczykiem, tak. ale to, to, to jest mało, tak? To jest mało i to no, rzeczywiście republikanie mogą mieć bardzo duże problemy w kongresie. I tu zastanawiam się, czy jesteśmy już w miejscu, w którym argumentacja traci znaczenie, bo w zasadzie prezydent Trump może powiedzieć dosłownie wszystko, że zakończył kolejną wojnę, że zwyciężył, że odniósł spektakularne zwycięstwo i osiągnął wszystkie zamierzone cele cele, no i kto będzie sprawdzał? Znaczy sprawdzać będzie społeczność międzynarodowa, bo oczywiście prezydent może, nawet nie musi czekać do, te, do, do, do tej dziewiątej tak naprawdę czasu wschodnioamerykańskiego. Nie musi czekać do tej dziewiątej wieczorem, Mógłby to tak naprawdę zrobić już nawet w, w tej chwili, tak, rano. No, nie, nie, nie, nie zrobi tego z różnych pewnie względów. Natomiast, no, tak naprawdę w rzeczywistości to jest właśnie też, no, myślę, że bolesne dla, dla, dla Donalda Trumpa, myślę, że ma tego świadomość, że tak naprawdę na poziomie operacyjnym, taktycznym i, i siły izraelskie i amerykańskie no, wygrywają tę wojnę. No, bo mają absolutną przewagę w powietrzu no, mogą, mówiąc kolokwialnie, robić co chcą prawie że, ale Iran bardzo umiejętnie się broni i kontratakuje z wykorzystaniem bardzo szczupłych możliwości w porównaniu z Izraelem czy Stanami Zjednoczonymi i tak naprawdę o eskalacji tego konfliktu decyduje Iran. Czyli na poziomie strategicznym to Iran w tej chwili ma decydujące zdanie. Ma tak naprawdę dużo do powiedzenia. I tutaj bez, bez no zgody Iranu, tak, bez współpracy i jakichś negocjacji, jakichś ustaleń ze stroną irańską, nie ma możliwości zakończenia tej wojny. Nie ma zakończenia przede wszystkim blokady cieściny Ormus. To się nie wydarzy. Zresztą wczoraj minister rzeczy bardzo wyraźnie to powiedział, że to się nie wydarzy bez Iranu. I w tym przypadku bym, bym go posłuchał, ponieważ ma rację, tak? Irańczycy w tej chwili, no, ku zaskoczeniu myślę i Izraelczyków i Amerykanów, tak naprawdę kontrolują eskalację tego konfliktu. Mogą zrobić wszystko w jedną i w drugą stronę. Równocześnie Waszyngton sygnalizuje, że do wygaszenia konfliktu mogłoby dojść nawet bez osiągnięcia porozumienia, czy bez otwarcia ciśniny Ormus. Myśli pan, że gdyby tam ogłosił takie wycofanie się Stanów z tego konfliktu czy z tej wojny, to Iran mógłby też ustąpić? No to, to, moim zdaniem, to, to, jest, to oczywiście jest gdzieś tam prawdopodobne, aczkolwiek sam scenariusz wizerunkowo byłby bardzo, bardzo niedobry dla Stanów Zjednoczonych myślę, że większość z nas odniosłaby jednak wrażenie, że jest to takie perusowe zwycięstwo i to jest wycofanie się z pola bitwy przed, tak naprawdę przed walną bitwą i bez, bez jakiegoś przekonującego zwycięstwa, tak, bo trudno powiedzieć, znaczy tak naprawdę wszyscy pamiętamy, bo, bo panie redaktorze, pan redaktor na pewno ma, ja jeszcze też mam w miarę dobrą pamięć, a na pewno pamiętam to, co było cztery tygodnie temu i pamiętam bardzo dokładnie, że w weekend, kiedy rozpoczęła się wojna, mówiono o zmianie reżimu. To zmiana reżimu była celem. Po dwóch dniach zrezygnowana z tego, kiedy się okazało, że dekapitacja no, nie doprowadzi do efektu szoku i rozpadu systemu, no bo jednak dyktatura w Iranie nie jest oparta na osoby, to nie jest to personalizm które znamy z państw Ameryki Łacińskiej, tylko ona jest oparta na systemie. Nie da się po prostu doprowadzić do zmiany reżimu, nie przeprowadzając tej, no nazwijmy to zmiany, ona, jeżeli ona nie wyjdzie z, od wewnątrz tego samego reżimu, że nie dojdzie do wewnętrznego rozłamu. Do tego rozłamu póki co przynajmniej oficjalnie nie doszło, bo nieoficjalnie to my, myślę, że tarcia są tam bardzo duże, tylko że no, oczywiście my nie mamy dostępu do tych informacji. Natomiast myślę, że tutaj takie wycofanie się Amerykanów y, pod hasłem osiągnęliśmy cele bliżej nieokreślone no, być może przekona część opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, ale nie przekona komentatorów, nie przekona, nie przekona osób, osób, które zajmują się tą tematyką na co dzień. No, każdy odbierze to jednak jako właśnie takie prostowe zwycięstwo, jakie, jako takie wycofanie się przed, przed walną bitwą. Myślę, że prezydent amerykański by się z panem nie zgodził, bo w jego ocenie y, Mosztaba Hamenei czyli najwyższy przywódca Iranu, który zastąpił zabitego w atakach Alego, Hameneiego, jest bardziej koncyliacyjny niż ojciec. Donald Trump stwierdził, że to jest nowy reżim i że jest dużo bardziej dostępny. Przy okazji stwierdził też, że odbudowa zdolności bojowych sprzed 28 lutego zajęłaby Iranowi od 15 do 20 lat, bo nie mają i marynarki wojennej, ani wojska, ani sił powietrznych, ani łączności, ani obrony powietrznej. Tylko pytanie, czy Iran tego potrzebuje, żeby ewentualnie wpłynąć znacząco na sytuację na świecie? No Widać, że, że nie potrzebuje, skoro blokuje ciśnienie, i wpływa pośrednio na, na sytuację nie tylko w regionie Bliskiego Wschodu, ale także na sytuację przynajmniej tą ekonomiczną, gospodarczą w Europie. Także myślę, że tutaj bym się akurat z panem prezydentem nie, nie zgodził i nie, nie byłbym optymistą. Iran ma możliwości, tak jak wspomniałem, eskalowania i ma możliwości kontroli odnośnie Mocztaby um, Hamene'ego, to znowu można spekulować. Natomiast wydaje mi się to wątpliwy, wątpliwym scenariuszem, w którym cztery tygodnie po m, z, zabójstwie ojca syn jakoś jawnie przeciwstawia się mhm polityce, którą ojciec prowadził. Myślę, że po pierwsze za wcześnie, byłoby na to za wcześnie, a po drugie gdyby wpadł na taki pomysł, część dowództwa Korpusu Strażników Rewolucji bardzo szybko wytłumaczyłaby mu, dzięki komu został wybrany najwyższym przywódcą, bo nie mam wątpliwości, że właśnie dzięki poparciu bardzo konserwatywnych, radykalnych, zwłaszcza wojskowych z Korpusu został wybrany w normalnym trybie, w warunkach pokojowych, nie miałby większych szans. A dodajmy, że ojciec tym... był nie tylko przywódcą politycznym, ale też, a może przede wszystkim przywódcą duchowym. Tak, tak, tak. No, morsztaba i takiej oczywiście pozycji, jak ojciec jak ojciec nie ma i jeszcze długo nie będzie miał. Ale, ale, no znowu, możemy spekulować, natomiast wydaje mi się, że tutaj, no z całym szacunkiem, ale nie brałbym na serio słów prezydenta Trumpa, gdy ten wypowiada się na temat morsztaby jego No, nie sądzę, żeby panowie byli w kontakcie. Możemy chyba założyć, że dzisiejsze nocne z polskiej perspektywy oczywiście nocne wystąpienie amerykańskiego przywódcy będzie dość bombastyczne i pełne zapowiedzi pokazujących Amerykę jako stronę zwycięską. A jeśli chodzi o sam konflikt, czy dziś już można stwierdzić na ile on wpłynął na sytuację w regionie? No, na, pewno, na pewno to, do czego doprowadził, bo już pamiętam oczywiście zniszczenia w infrastrukturze, przede wszystkim w Iranie, ale także w państwach sąsiadujących, w państwach arabskich, Zatoki Perskiej. Ale to, do czego na pewno doprowadził ten, ten, doprowadziła to wojna, to do zburzenia takiej architektury bezpieczeństwa w, w regionie Zatoki Perskiej i w miarę poprawnych, nie powiem, że dobrych, ale poprawnych relacji między państwami arabskimi w Zatoce a, a Iranem, bo te relacje w ostatnich latach były coraz lepsze, jeszcze raz powtarzam, nie określiłbym ich mianem dobrych, lecz raczej poprawnych, natomiast one były no, na takiej fali wznoszącej, jednak było więcej punktów stycznych i współpracy niż, niż, niż konfliktu i tutaj chociażby no, znamienne było stanowisko Arabii Saudyjskiej, to, to przecież Saudyjczycy w w dużej mierze naciskali na Waszyngton, by, by Amerykanie nie rozpoczynali żadnej operacji przeciwko Iranowi. Myśląc oczywiście przede wszystkim o swoich interesach i o stabilności w regionie, ale to też dużo mówi o tym, jak postrzegają teraz Iran, że nie, czy przynajmniej nie postrzegali Iranu jako jakieś żywotne zagrożenie dla swoich interesów, tylko raczej jako państwo, które można, mówiąc kolokwialnie, oswoić i, i gdzieś przynajmniej tolerować, które nie będzie stanowiło zagrożenia dla, dla interesów i dla rozwoju Arabii Saudyjskiej. No teraz będzie bardzo trudny czas przed dyplomatami, zwłaszcza irańskimi, którzy podejrzewam po zakończeniu wojny rozpoczną taką no, najpierw pośrednią, a potem bezpośrednią ofensywę dyplomatyczną w regionie, żeby no, starać się odbudować te relacje i naprawiać e, szkody, krzywdy mniej lub bardziej dosłownie, bo, bo nie ma innej drogi. No, Iran nie może sobie pozwolić na izolację jeszcze większą, w tym przypadku ze strony państw w regionie. Także... Także myślę, że tutaj na pewno efektem tej wojny negatywnym jest roz, no, pogorszenie tych stosunków. Czy to wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo w regionie? Śmiem wątpić. Myślę, że poziom niebezpieczeństwa w regionie jest większy niż przed tą wojną i to oczywiście ktoś powie, no ale nie będzie już zagrożenia atomowego ze strony Iranu. Po pierwsze, nie byłem tego taki pewny. Po drugie, pytanie, czy to było w ogóle celem Iranu, bo wiadomo, że opinie są tutaj podzielone. A gdzie w tej układanki? co jest w panu odczuciu Izrael. Przecież przez kilka tygodni obserwowaliśmy ataki amerykańsko-izraelskie na Iran i próby odwetowe Irańczyków. A teraz można odnieść wrażenie, że do tej kwestii odnosi się przede wszystkim Donald Trump. No największym, Gdyby pan redaktor zapytał mnie, kto jest największym wygranem tej wojny, mhm. to nie powiem, że są to Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone straciły i tylko stracą na tej wojnie. Na pewno traci Iran, nawet jeżeli ma względną kontrolę chwilowo nad eskalacją i może wywierać pośrednio naciski, to, to, to też ta, ta, ta wojna niczego dobrego Iranczykom nie przynosi i nie przyniesie. Natomiast już nie wspomnę o, o, o innych regionach świata. Natomiast bez względu na to, co byśmy o tym myśleli, jakbyśmy to oceniali, tak, ta wojna jest sukcesem Izraela. Jeśli patrzeć z punktu widzenia bezpieczeństwa, Izraelowi udało się przynajmniej na jakiś czas wyeliminować głównego rywala w regionie, znacząco go osłabić i także osłabiać no, aktorów niepaństwowych z nim związanych. Jeszcze raz podkreślam, bez względu na to, co myślimy, no, obiektywnie patrząc na sytuację, z izraelskiej perspektywy, to niestety tak ta wojna ma, ma sens, tak, ona ma sens, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, przetrwania yy, Izraela yy, maksymalizuje i maksymalizuje szanse tego państwa yy, projekcie siły przez Izrael w regionie. Także ona ma, ta, ta wojna się przełoży pozytywnie na, na interesy izraelskie. Pytanie, czy było warto, yy, czy było warto dołączać do tej wojny Stanom Zjednoczonym? które jeszcze nadmienię, no moim zdaniem stracą na tym, tak samo jak tracą państwa europejskie. I to my musielibyśmy się raczej zastanowić nad tym, czy w przyszłości nadal chcemy być zakładnikami tego typu sytuacji. Być może do tych kwestii odniesie się dziś w nocy czasu polskiego prezydent USA. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Pytanie być może trochę złośliwe. Czy temat sytuacji Iranu nie byłby kwestią dla Trumpowej Rady Pokoju? byłby, byłby, chociaż tutaj panie detektorze zawsze podkreślam, że to polskie tłumaczenie Rady Pokoju jest nie do końca precyzyjne, bo to raczej musielibyśmy tłumaczyć jako zarząd pokoju. A jest duża różnica między radą a zarządem. No i prezydent, powiem tak przewrotnie, prezydent Trump zresztą sam powiedział na tym pierwszym, na tym pierwszym szczycie zarządu pokoju, że w tym gronie to my możemy wszystko. No to stało się niestety ciałem. Ja mam nadzieję, że zarząd pokoju będzie nieco bardziej Roztropny w przyszłości. No tak, pod warunkiem, że w ogóle jeszcze się światło objawi i że podejmie jakieś działania, bo od tych bardzo gorących dyskusji właściwie o Radzie czy też Zarządzie Pokoju słychać niewiele, a inauguracja to przecież całkiem świeża sprawa wydawałoby się. Profesor Przemysław Osiewicz, Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. Do usłyszenia.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 Minęła 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dwoje sędziów złożyło już ślubowanie. Decyzja co do pozostałej czwórki wciąż nie zapadła. Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek mogą rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Politycy spierają się tymczasem, czy w zaprzysiężeniu sędziów musi brać udział prezydent. Szef Kancelarii Karola Nawrockiego, Zbigniew Bogucki, mówi, że złożenie ślubowania przed innym organem byłoby niezgodne z prawem. Ślubowanie składa się wobec prezydenta, ta rzeczy pospojty, co dzisiaj się dokonało. Nie ma innego przepisu w polskim porządku prawnym, nie ma innej podstawy prawnej do tego, żeby ślubowanie odbyło się w inny sposób, a tym bardziej przed innym organem. Innego zdania jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek jednocześnie, zapowiada plan B. Moim zdaniem prezydent powinien jak najszybciej podjąć decyzję. Oczywiście my mamy ten plan B, bo byliśmy na to przygotowani. Wtedy, kiedy on będzie realizowany, to państwo dostaniecie od razu informację. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na zaprzysiężenie od 13 marca. Donald Trump grozi wyjściem Stanów Zjednoczonych z NATO, jak powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Telegraph. Powodem jest brak wsparcia ze strony sojuszników w konflikcie z Iranem. Prezy Prezydent USA nazwał NATO papierowym tygrysem i zasugerował, że decyzja o opuszczeniu sojuszu jest już praktycznie przesądzona. To cytat. Eksperci zauważają, że prawie 60% Amerykanów według sondaży negatywnie ocenia rządy Trumpa, a to może sprawić, że ten zacznie zachowywać się irracjonalnie. Kolejna wojna, na przykład Kuba. Ja widzę tutaj potencjał na realizację um, chorego, niezaspokojonego właśnie Trumpa. To jest cel na nich bardzo łatwo, wiele bliższy, nieobarczony takim ryzykiem. Znacznie większym poparciem w Stanach Zjednoczonych. Mówił amerykanista dr Karol Schulz. Amerykanie negatywnie oceniają też wojnę z Iranem. Dwie trzecie ankietowanych uważa, że Stany powinny dążyć do jak, najszyb jak najszybszego zakończenia konfliktu. Tak wynika z najnowszego sondażu Reutersa i Ipsosu. To koniec kopalni Wujek w Katowicach. Zakład zakończył wydobycie. Jego sztandar symbolicznie przekazano do zakładu mm, kopalnie w likwidacji. Likwidacja otwiera nowe możliwości, mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja. Wskazał na plan, planowaną rewitalizację tego terenu. Głęboko wierzę, że na tym miejscu, w ramach tych procesów transformacyjno-likwidacyjnych, które prowadzimy, powstaną nowe miejsca pracy, powstanie działalność produkcyjna, powstanie mieszkalnictwo. Kopalnia Wujek jest nie tylko symbolem regionu, ale też bolesnej przeszłości. W grudniu 81. podczas pacyfikacji kopalni od kultu tonu specjalnego Zomo zginęło tam 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Kolejne informacje szykuje już Dorota Wojtalczyk w jej imieniu. Zapraszam na 15. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 14, a my wracamy do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Nie od sześciorga, a od dwojga nowo wybranych sędziów Trybunału prezydent odebrał ślubowanie. Szef kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski zapewnia, że prezydent zrobił wszystko, by Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować w pełnym składzie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo, hala Martyno. Dzień dobry, słyszymy się. Powiedz proszę, jak interpretować słowa prezydenckiego ministra, dlaczego Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od całej szóstki wybranej przez Sejm? No zacznę od tego, że konferencja prasowa szefa gabinetu prezydenta Zbigniewa Boguckiego trwała wyjątkowo długo, półtorej godziny. No ale w zasadzie przez cały ten czas słyszeliśmy te same argumenty, no tylko mówione innymi zdaniami. Prezydencki minister podał dwa główne powody, dla których Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego z jednej strony w kontekście Trybunału Konstytucyjnego staje w odpowiedzialności za wszystko to, co wydarzyło się od 6 sierpnia wokół Trybunału Konstytucyjnego, a wtedy zostały opróżnione dwa wakaty sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które dzisiaj Pan Prezydent odbierając ślubowanie uzupełnił. Powtórę, to uzupełnienie dwóch etatów do składu 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ustawą przez nikogo niekwestionowaną pozwala Trybunałowi orzekać w pełnym składzie, a więc w pełnym waklarzu orzeczniczym, w pełnym zakresie obowiązków, do których Trybunał Konstytucyjny jest powołanej. To są te dwa główne motywy. A Zbigniew Bogucki oczywiście był też pytany, dlaczego Dariusz Szostek, dlaczego Magdalena Będkowska, dlaczego ta dwójka sędziów została wybrana przez prezydenta, dlaczego to oni dostali zaproszenie do pałacu, by złożyć ślubowanie, no bo przecież Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów. Zbigniew Bogucki bardzo konsekwentnie nie odpowiadał na to pytanie o zaprzysiężenie tych dwóch konkretnych osób, dlaczego ci, a nie inni. No, to znaczy przekonywał, że odpowiadał, no i nawet się denerwował i kąśliwie komentował, kiedy kolejne pytania dotyczyły tego samego. No ale posłuchajmy tej odpowiedzi. Dlaczego ta dwójka sędziów została zaproszona do pałacu? Jeżeli parlament nie wskazał indywidualnie za kogo ci sędziowie wstępują, w jakiej kadencje wstępują. Rozumiem, chociaż tak nie powinno być, pozostawił tutaj wolę i decyzję w głowie państwa. No, prezydent musiał zważyć wartości konstytucyjne. Natomiast na jakiej podstawie? No, na takiej podstawie, jak już mówiłem, jako strażnik konstytucji z artykułu 126, jako ten, który odbiera ślubowanie z artykułu 4 ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z artykułu 126 ustęp 1 konstytucji, jako gwarant ciągłości władzy państwowej. Czy to była odpowiedź na pytanie, dlaczego te dwie osoby zostały wybrane przez prezydenta? No to już pozostawiam do oceny. Kolejny i kolejny raz dopytywany Zbigniew Bogucki powiedział, że prezydent brał też pod uwagę biografię i dokonania wybranych sędziów, a Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek nie angażowali się w działania o charakterze politycznym po żadnej ze stron, więc może to jest jakiś kierunek właśnie wyboru tych dwóch osób. Zbigniew Bogucki przestrzegał też przed tak zwanym planem B rządu, czyli złożeniem ślubowania przez pozostałą czwórkę sędziów bez obecności prezydenta. Wyjaśniał, że będzie to złamanie prawa skutkujące automatycznym zrzeczeniem się stanowisk przez wybranych sędziów. Opuszczając Pałac Prezydencki zaraz po zaprzysiężeniu sędzia Magdalena Będkowska powiedziała, że cała szóstka sędziów została wybrana zgodnie z prawem i powinna zasiąść na swoich stanowiskach w Trybunale Konstytucyjnym. Bezsprzecznie wszyscy sędziowie zostali prawidłowo wybrani. Wszyscy powinni mieć możliwość złożenia ślubowania. Nie ma żadnych podstaw do tego, ażeby różnicować sędziów i od części odbierać ślubowanie, a części um, nie. No i zarówno Magdalena Będkowska, jak i Dariusz Szostek powiedzieli, że swoją pracę w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczną niezwłocznie. Decyzji co do pozostałej czwórki wciąż nie ma. Kiedy będzie, no mimo tej bardzo długiej konferencji w Pałacu Prezydenckim, tego nadal nie wiadomo. Przypominała Martyna Szymczakowska sprzed Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo. Gość Polskiego Radia 24. Dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności, konstytucjonalista. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Po części stało się tak jak zapowiadano. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych prezydent miał zająć się kwestią Trybunału Konstytucyjnego. Dziś już wiemy, że odebrał ślubowanie od dwojga sędziów. Jak potoczą się losy pozostałej czwórki, tego jeszcze nie wiemy. Czy bieg zdarzeń jakoś pana zaskoczył? A może nawet trochę. E, pomimo tego traktuję to trochę jak ponury żart z, z okazji firmy Aprilis. No to e, ja odstawiałem przy stanowisku jednak, że w ogóle sędziowie nie zostaną e, zaprzysiężeni. E, a to z jednego względu. E, minister w kancelarii, pan Bogucki e, powiedział w kancelarii prezydenta, wskazywał na tę na konieczność uzupełnienia składu, pełnego składu, Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co jest konieczne do orzekania. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą pełny skład nie oznacza wszystkich 15 sędziów, ale 11 sędziów. No i to miała być ta przesłanka do uzupełnienia tego składu. Natomiast Trybunał Konstytucyjny, no w składzie jak najbardziej uznawany przez opcję polityczną Zjednoczonej Prawicy czy, czy PiSu, wydał wyrok. To był bodajże wyrok K8 na 23, gdzie była rozstrzygana. Sprawa, czy brak 11 sędziów zgodny z ustawą będzie przeszkadzał, czy będzie taką przeszkodą do wydawania orzeczeń, i ten trybunał orzekł, że nie, że konstytucja jest wyżej, nawet jeżeli nie ma tych 11 sędziów, czyli tego pełnego składu zgodnie z ustawą, no to ten Trybunał może orzekać. Więc ten argument jest taki trochę chybiony być może, natomiast pod tym kątem no, rzeczywiście zdziwiło mnie to, że tych dwóch sędziów zostało zaprzysiężonych. Natomiast mam takie nieodparte wrażenie, że moglibyśmy to porównać do sceny podczas zajęć wychowania fizycznego, kiedy nauczyciel wybiera jakiegoś tam Prawda, kapitana drużyny, ten staje naprzeciwko swoich kolegów i z, rządu, z rzędu wybiera, że ty będziesz ze mną grał i ty będziesz ze mną grał, no i tak się zachował pan prezydent. Pytanie, co z pozostałymi czterema sędziami, jaki będzie ich los, na to pytanie jasnej odpowiedzi dziś Zbigniew Bogucki nie udzielił. Spodziewa się pan, że od nich prezydent ślubowania nie odbierze? No, no tak tak przypuszczam. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Ja myślę, że tutaj też um, sami sędziowie podejmą jakieś kroki wraz z większością rządzącą, żeby jednak mimo wszystko zacząć sprawować urząd. Um, natomiast um, pamiętajmy o jednej rzeczy, o której być może często się nie mówi w przestrzeni publicznej. To znaczy um, prezydent... Nie ma prerogatywy do tego, żeby powoływać lub nominować sędziów w Trybunału Konstytucyjnego odwrotnie, aniżeli w przypadku sądów powszechnych. W związku z powyższym, o ile w przypadku sądów powszechnych i tak to budzi kontrowersję, jeżeli prezydent odmawia wręczenia nominacji, no to powiedzmy, możemy się to tutaj pewnego pewnego rodzaju zakotwiczenia w, w Konstytucji. O tyle, jeżeli chodzi o sędziów w Trybunału Konstytucyjnego, tego nie ma. A skoro nie jest to jego prerogatywa, to odmowa za przy odebrania tej przysięgi czy tego, żeby umożliwić y, złożenie przysięgi sędziom Trybunału Konstytucyjnego zdaniem już coraz większej części y, prawników konstytucjonalistów powinna wiązać się mimo wszystko z uzyskaniem kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, ponieważ nie jest to samodzielny akt prezydenta, na który zezwala ustawa. Natomiast oczywiście Prezydent wykorzysta taką furtkę po prostu będzie bezczynny w tym, w tym zakresie, jeżeli, jeżeli tak się stanie, no to po prostu będzie wykazywał bezczynność no i myślę, że sędziowie tutaj podejmą jakieś, jakieś działanie, bo pamiętajmy o tym, że zgodnie z Konstytucją, zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj jakby rola prezydenta jest sprowadzana do, taki, do takiego dekorum trochę, jeżeli tak mogę to wszystko porównać. To znaczy tego, że prezydent ma stanąć i tej przysięgi po prostu wysłuchać. Do wyboru tej szóstki też odnosił się dziś prezydencja. Minister Zbigniew Bogucki stwierdzając, że Sejm powinien był wybierać kolejnych sędziów do Trybunału sukcesywnie po tym jak wygasały kadencje poprzedników. Natomiast tak się nie działo i po kilkunastomiesięcznej przerwie nagle wybrano wszystkich sześcioro na jednym posiedzeniu. Dlaczego koalicja rządząca zwlekała? To nie jest pytanie do mnie i tutaj się akurat muszę zgodzić z tą wypowiedzią. To znaczy, nie jest też tak, że koalicja rządząca jest krystalicznie czysta, jeżeli chodzi o kwestie Trybunału Konstytucyjnego, I rzeczywiście sędziowie powinni być wybierani niezwłocznie. Je to jest wlekanie. No myślę, że to jednak zależało głównie od kwestii politycznych, tak? Od yy, chociażby tego, że yy, jakby powoływanie kolejnych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego pewnie by rodziło pewnego rodzaju obiekcje co do niewykonywania chociażby orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Weź spójrzmy na to yy, też z tej strony, że w tym momencie troszeczkę jest taki pat, jeżeli chodzi o polityczny przekaz dotyczący TK, to znaczy mamy wciąż obowiązującą uchwałę Rady Ministrów nr 162 bodajże, w której Rada Ministrów zobowiązała się do tego, żeby m.in. nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ich nie wykonywać. Natomiast w momencie wpuszczania po kolei sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, co powinno nastąpić, no na pewno by był jakiś taki zgrzyt polityczny, jeżeli chodzi o wykonywanie samego, samych tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tutaj się zgodzę. Ci sędziowie powinni być wybierani niezwłocznie, nie powinno to być robione w ostatnim momencie na tak hurtowo, natomiast to nie jest przesłanka, która mogłaby przesądzić o nieważności wyboru tychże sędziów. Czyli jak rozumiem problem polega poniekąd na tym, że z jednej strony koalicja rządząca mocą uchwały nie uznaje Trybunału, chociaż po wyborze tych sześciu sędziów, gdyby prezydent odebrał od nich ślubowanie, to byłaby skłonna uznawać. No tak myślę. No niestety jest tak z Trybunałem Konstytucyjnym, że to jest taki organ generalnie, który, którego zadaniem jest uwieranie polityków. No i ja ryzykuję taką tezę, być może niesłuszną, że nieważne od opcji politycznej, jednak mimo wszystko ten Trybunał Konstytucyjny nie jest polityką na rękę, albo nie zawsze jest na rękę. Pamiętamy jeszcze za czasów przed 2015 rokiem, że mówiąc kolokwialnie, jak wiele reform też rządu Donalda Tuska, Trybunał Konstytucyjny kolokalnie mówiąc utrącił, tak, nie pozwoli na wejście ich w życie. Więc ym, myślę, że, że trochę zwlekano niepotrzebnie jednak z, z tą restytucją tej instytucji i niestety stoi na stanowisku takim, że prawdopodobnie. Ten Trybunał będzie coraz bardziej marginalizowany i my w najbliższych kilku latach nie dojdziemy do takiego pełnego przywrócenia znaczenia Trybunału Konstytucyjnego, a na pewno nie dojdziemy do takiego przywrócenia mocy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętajmy, że przed 2015 rokiem, 2015 rokiem to jednak, mimo wszystko, te wyroki Trybunału Konstytucyjnego były szeroko przez prawników, przynajmniej czytane, komentowane, wdrażane w życie. To było orzecznictwo, które rzeczywiście miało wpływ. No, od 2015 roku czy po 2016, no wiadomo, że to już teraz coraz mniejszy wpływ i teraz mniej osób to interesuje. Nawet jeżeli wyroki, skąd inąd, niekiedy bywają słuszne, w szczególności te w sprawach społecznych, bo też o tym pamiętajmy. Być może dotknął pan jakiejś głębokiej ponadpartyjnej motywacji, która nam umyka w dyskusjach Trybunał po prostu polityków uwiera, a w każdym razie uwierać i pilnować powinien. Wrócimy do jego przyszłości, ale teraz skupmy się jeszcze na chwilę przy, przy nasędziach, tych Aha. czterech, od których prezydent jeszcze ślubowania nie odebrał. Rządzący przekonują, że mają plan B. Tutaj pojawia się, choć by zgromadzenie narodowe z udziałem prezydenta. Jaką moc miałyby tego rodzaju rozwiązania? Um, troszeczkę sięgamy tutaj z prawa publicznego do prawa prywatnego. To znaczy szukamy jakichś wyjść zastępczych po to, żeby zaspokoić pewnego rodzaju roszczenie. Tak? Roszczenie, mówię w cudzysłowie oczywiście, czyli... Yy, to, żeby rzeczywiście ci sędziowie mogli, mogli złożyć to ślubowanie. Zarówno to rozwiązanie, jak i to drugie, wcześniej forsowane, to znaczy złożenie na przykład, podpisanie roty przysięgi przed notariuszem i wysłanie do kancelarii prezydenta, no to są pewnego rodzaju pomysły na to, żeby ci sędziowie mogli objąć urząd i zapewne trzeba je zrealizować w jakiś sposób, ponieważ to Sejm wybrał sędziów, a prezydent tutaj nie ma nic do powiedzenia wbrew temu stanowisku, które jest reprezentowane. Natomiast w moim przekonaniu jest zupełnie inny problem, ponieważ u nas od pewnego czasu, już niestety dłuższego, mimo wszystko, to polityka reguluje prawo, a nie prawo polityków. No to mamy taką sytuację, w której choćby ci cztery sędziowie złożyli ślubowanie przed to obawiam się, że i tak to nie zostanie uznane. Um, to znaczy po prostu y, nie będzie to... Y, y, y, czy będzie podważany ich status i prawdopodobnie już zawsze będzie podważany ich status. Jeżeli dojdzie do zmiany władzy za dwa lata, y, no to prawdopodobnie druga opcja, która przejmie tą władzę, będzie robiła wszystko, żeby przedstawiać to w taki sposób, że to są jacyś sędziowie nieprawidłowo obsadzeni, czy, czy nie sędziowie, czy jakkolwiek inaczej publicystycznie to nazwą, żebyśmy wykreowali takie coś, taki status, jak mieliśmy sędziów dublerów, to oni by chcieli, myślę, że taki status tym sędziom nadać i pokazać, że to nie są sędziowie i na przykład może to być przyczynek do tego, że nawet jeżeli kolejni sędziowie będą wybierani, a pamiętajmy, że jeszcze kolejnych sędziów obecny Sejm będzie mógł wybrać, to y, y, większość zarządzająca y, za dwa lata hmm. będzie mówiła, że no na przykład y, przez to, że ci sędziowie orzekają, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem, to ten wyrok jest nieistniejące na przykład. I tak wymyśli nie się w kolejny przedrostek i będzie można m, przez kilka kolejnych lat dyskutować o tym, kto o tym kim się. jest, a kto nie i dlaczego. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, artykułowane na razie dość nieśmiało i ja je odbieram raczej jako m, formę pewnego politycznego nacisku, ale m, rzecz wydaje się ciekawa. Otóż pojawiają się ze strony rządzących takie sformułowania, że gdyby ten pat miał się utrzymywać, gdyby ta trudna sytuacja nie Wydolności Trybunału miała trwać, to może sensowne byłoby jego wygaszenie. Czy to w ogóle jest możliwe? Do tego by musiała, żeby to było zgodne z prawem, zebrać się większość konstytucyjna. No myślę, że dwóch trzecich w Sejmie i większości bezwzględnej w Senacie nie znajdziemy. No i oczywiście poniekąd to wygaszenie Trybunału Konstytucyjnego teraz ma miejsce. Zobaczmy, jak on jest zmarginalizowany. To jest organ, który ma ogromną władzę, dlatego budzi takie kontrowersje, bo to jest organ, który może orzekać o tym, że dane uchwalone prawo nie będzie obowiązywało. Dlatego on został gdzieś tam zepchnięty w kąt. I właściwie jego, jeżeli ktoś mnie się pyta, czy jest Trybunał Konstytucyjny, no to obecnie bym odpowiedział zgodnie z prawem tak, ale zgodnie ze stanem faktycznym właściwie jego orzeczenia, jego prace nie ma żadnego znaczenia dla, dla obywatela. Pamiętajmy, że gdzieś tam... To właśnie na końcu obywatela chodzi, jego obronę przed taką omnipotencją państwa. Więc przypuszczam, że to by było jakieś całkiem ciekawe nawet rozwiązanie, żeby wygasić Trybunał Konstytucyjny. Pamiętajmy, że te rozwiązania na świecie są różne. Takie kompetencje Trybunału Konstytucyjnego może na przykład przejąć Sąd Najwyższy może można wprowadzić tą kontrolę rozproszoną konstytucyjności. Natomiast to są wszystko, mimo wszystko, moim zdaniem, takie polityczne mrzonki i mm, Trybunał po prostu jest rozgrywany na jakieś szachownicy i przypuszczam, że tak, tak dalej, kiedy będzie wygodne i potrzebny, mm, no to możemy go włączyć, a kiedy będzie przeszkadzał, to po prostu będzie się go z jakiegoś powodu wyłączało w, w jego faktyczne znaczenie. Hmm, czyli Trybunał został poświęcony na e, ołtarzu politycznych korzyści. To na pewno. Ja myślę, że kwestia dotycząca Trybunału Konstytucyjnego jest do rozwiązania w przeciągu jednego, czy dwóch dni pod warunkiem dogadania się elit politycznych. Hmm. Jeżeli ym, Przepraszam, Jarosław Kaczyński usiadłby do stołu z Donaldem Tuskiem yy, ze swoją mocą sprawczą, jeden i drugi, i powiedzieliby słuchaj trzeba rozmawiać sprawę Trybunału Konstytucyjnego, dogadajmy się w jakiś sposób, żeby rzeczywiście ten Trybunał był, to myślę, że ten problem byłby bardzo szybko do rozwiązania. Oczywiście możemy zarzucać ojcom i matkom Konstytucji, że nieprawidłowo ukształtowali sposób wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Że to, mogło, że to jest zbyt mało dookreślone, że że tutaj są jakiegoś rodzaju błędy legislacyjne na, na, w Konstytucji z 97 roku, ale też chyba nikt nie przypuszczał, że to będzie przedmiot tak ogromnego sporu już od ponad, od ponad 10 lat. Więc ym, to jest trochę też tak, że my zarzucamy Konstytucji różnego rodzaju błędy niedoskonałości, tylko jeżeli byśmy przepisy prawne przełożyli na przepisy kulinarne, to jeżeli ktoś weźmie sobie przepis na szarlotkę i uważa, że z niego usunarzy schabowego no to, to jest błąd w percepcji, a nie w samym przepisie. Więc myślę, że, że kryzys konstytucyjny jest to rozwiązanie, jeżeli elity polityczne by były w stanie się porozumieć. No tak, przełóżmy to na sytuacje życiowe. Gdybyśmy 20-30 lat temu wiedzieli, co się wydarzy w przyszłości, to być może podjęlibyśmy inne decyzje niż podjęliśmy faktycznie. Jeśli no, panie... chodzi o Trybunał, to prawda, gdyby była wola jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia, to te kwestie można byłoby rozwiązać i bez wygaszania Trybunału Konstytucyjnego. Najwyraźniej takiej woli nie ma, bo sytuacja paradoksalnie być może z punktu widzenia politycznego jest wygodna i korzystna, ale co to oznacza dla obywateli dziś? Do kogo ja mógłbym się odwołać, gdybym miał poczucie, przekonanie, wrażenie, że jednak władza wykracza poza swoje kompetencje. No widzimy teraz wzrost znaczenia Trybunałów Międzynarodowych nie o wszystko. ETPC i, i CUE. Czyli ten poziom ochrony krajowej, gdzie wiadomo, że po wyczerpaniu ścieżki sądowej po pierwszej i drugiej instancji, gdy mamy wyrok prawomocny, mogliśmy pójść do Trybunału Konstytucyjnego i tenże Trybunał Konstytucyjny mówił, że na przykład tak ten ten przepis jest niezgodny z konstytucją, bo narusza twoje podstawowe prawa. Masz, nie wiem, prawo na przykład do wolności, czy masz wolność osobistą, czy, czy prawo do prywatności i ta ustawa jest z nią sprzeczna. No chociażby weźmy, był taki program Sportowe Talenty, który dużo, dużo bardzo kontrowersji budził. W ramach niego zbierano dane o dzieciach, między innymi o ich wynikach sportowych i o wadze, o wzroście i tak dalej, co miało służyć promowaniu talentów w Polsce. Ale te dane, które były zbierane no budziły kontrowersje z punktu widzenia Konstytucji, czy to nie jest naruszenie mimo wszystko prawa do prywatności, czy to nie jest tak, że państwo zbiera dane, które nie są potrzebne w demokratycznym państwie, o czym stanowi konstytucja, że tylko takie dane może zbierać. No i taki Trybunał rzeczywiście wtedy mógłby orzec. Słuchajcie, ten przepis jest niezgodny z Konstytucją, nie powinniście takich danych zbierać. W tym momencie tak nie jest, więc nie mamy tego Trybunału, który jest w stanie derogować, jak mówimy w prawie, czyli usunąć przepisy z, z systemu prawa albo ewentualnie wskazać na to, jak mamy je interpretować. Dlatego też ludzie coraz częściej, mimo wszystko, w spotkaniu z machiną państwa, kiedy czują się bezsilni, bezradni, czują, że ich prawa podstawowe są naruszane, Odwołują się chociażby do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i idą do Trybunałów Międzynarodowych i tam szukają sprawiedliwości. Co oczywiście jest po pierwsze bardziej uciążliwe, ponieważ no, jednak sama procedura jest dłuższa, bardziej skomplikowana, potrzeba pełnomocnika, który się tam zna też, nie ma dużo jakoś bardzo pełnomocników, którzy tam reprezentują. Po drugie, mimo wszystko uzyskuje tylko i wyłącznie rozstrzygnięcie we własnej sprawie. Natomiast nie ma tej mocy, w który miał Trybunał Konstytucyjny, który mówił, halo, halo, ten przepis jest niezgodny z konstytucją, usuwamy go, jego nie będzie. No, także tutaj na razie jest to, ale no, zobaczymy też, bo wiadomo, że też prawica no, mówi coraz częściej i coraz głośniej, mam nadzieję, że na, na rzecz tylko kampanii y, y, wyborczej, że ten y, znak zapytania jest, jeżeli chodzi o nasze członkostwo, chociażby w Unii Europejskiej, a przypomnijmy, że wyjście z Unii Europejskiej jest y, bardzo, bardzo łatwe i do tego nawet nie potrzeba referendum. Także no, tutaj ta ochrona międzynarodowa na razie pełni taki substytut tej ochrony, którą mieliśmy w kraju. Negocjacje przy rozwoju Wodzie trwają dość długo, co obserwowaliśmy w przypadku, czy na przykładzie Wielkiej Brytanii, ale zobaczymy. Mam. Głębokie przekonanie, że chyba jednak w Polsce to się nie wydarzy, choć podobnie myśleli przez moment Brytyjczycy. Wracając na koniec jeszcze do Trybunału, wspomniał Pan, że właściwie można odwołać się do instytucji międzynarodowych, choć one nie mają takiej mocy jak Trybunał Konstytucyjny. Czyli jednak należy się martwić tym, że nasz Trybunał jest dysfunkcyjny? Absolutnie. Uważam, że poziom ochrony praw człowieka i obywatela po 2015 roku bardzo zmalał. Zmalała też nasza kultura prawna, mimo wszystko. Jest to na uboższe. Przypomnijmy, że mimo to, że w Trybunale zasiadali zawsze sądziowe wybierani przez, przez władzę ustawodawczą, no to tam naprawdę zasiadały ogromne autorytety prawnicze, które kształtowały kulturę prawną i też polityczną poniekąd w Polsce. Nie ma tego, brakuje. Dokonaliśmy jakiegoś takiego całkowitego resetu, jeżeli chodzi o takie fundamentalne wartości. I tak jak często gdzieś tam się żartuje, że tam gdzie dwóch prawników tam trzy, trzy zdania, to teraz dyskutujemy zupełnie o podstawowych wartościach i nie możemy się co do nich porozumieć, co one znaczą. To znaczy demokracja, to znaczy praworządność i tak dalej, i tak dalej. A konstatacja tego jest o tyle przekra, że świat gna, jeżeli chodzi o technologię chociażby i tak dalej, niesamowicie do przodu. I tutaj są potrzebne też regulacje. Między innymi na poziomie konstytucyjnym mogłyby być, ale my wciąż jesteśmy w miejscu, w którym zastanawiamy się, co znaczy, że coś jest kołem. Znaczy, czy ktoś już wynalazł koło, czy jeszcze nie. Przez moment lansowana w w polityce sformułowanie reset konstytucyjny ono teraz właściwie już się nie pojawia i to chyba też o czymś świadczy. Doktor Kamil Dokładnie. Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności, konstytucjonalista, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze dziękuję, spotkanie. Dziękuję dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Słuchają państwo Polskiego Radia 24, za niespełna dwie minuty będzie 15. Plama. Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęty do Media MediaExpert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i skawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przeceny na święta w MediaExpert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media. Expert. W Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie. Teraz figurka czekoladowa link, 100 gramów, różne rodzaje. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 4 kwietnia. Skorzystaj. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Po reklamie. Autopromocja. Gdzie mieszkamy? Jak mieszkamy? I co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi, a co szczególnie w nich lubimy. Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14.00. Agata Kowalska. Autopromocja.